Chłopca. Okupujący Sejm rodzice niepełnosprawnych dzieci zwracają się o pomoc do papieża. Jesteśmy wykluczeni ze społeczeństwa, żyjemy jak kasta pariasów. Według KFP Rosjanie wycofują się z granicy z Ukrainą, ale na razie nikt tego nie potwierdza. Jest tak to skarżenia przeciwko Mariuszowi N. podejrzanemu o śmiertelne potrącenie 13-latka pod Otwockiem. Jeszcze dziś prokurator prześle go do sądu Rojanowego. Mężczyzna zbiegł z miejsca wypadku i nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Grozi mu 12 lat więzienia. Ale jak mówi prokurator Jacek Gałązka, nie tylko. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na na rzecz rodziny pokrzywdzonego, przyznać do pełnienia czynu, odmawianie składania wyjaśnień. Mariuszen przez kilka tygodni ukrywał się przed policją. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany we Francji. Prokuratura szacuje, że sprawa 34-latka trafi na wokandę w maju. Mężczyzna już wcześniej odpowiadał za podobne przestępstwo. W 2002 roku potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. Sąd skazał go wówczas na karę dwóch i pół roku więzienia. Nie pomogli politycy, może pomoże papież. Protestujący trzynasty dzień w Sejmie rodzice dzieci niepełnosprawnych napisali list do Franciszka. Liczą, że być może tą drogą uzyskają pomoc. List odczytał jeden z protestujących Henryk Szczepański. Pukamy do drzwi rządzących już od 2009 roku i wciąż słyszymy od nich tylko obietnice zmian i pomocy. Nadal jesteśmy wykluczeni ze społeczeństwa, żyjemy jak kasta pariasu. Jako katolicy wiemy, że Jezus Chrystus miał swój krzyż i nie go godnie do końca. My też swoje krzyże chcemy nieść godnie, ale czasami brakuje już sił. Pod koniec ubiegłego tygodnia protestujący w sejmie zwrócili się o pomoc do kardynała Kazimierzanycza, metropolita warszawski, mówił że choć rozumie ich problemy, to protest wykorzystują politycy i nie pozwoli teraz wciągnąć w sprawę kościoła. Rosyjskie wojska stopniowo wycofują się z granicy z Ukrainą. Tak informuje AFP, powołując się na przedstawiciela ukraińskiego ministerstwa obrony, Obexia Dmytraszkiwskiego. Nie podał on szczegółów, zaznaczył jednak, że proces wycofywania rosyjskich sił trwa od kilku dni. Rosjanie rozpoczęli regularne ćwiczenia wzdłuż granicy z Ukrainą po aneksji Krymu 10 dni temu. Władze w Kijowie alarmowały, że manewry to przygotowania do zajęcia Kolejnych części kraju. Tymczasem Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie dokumentów i od razu odrzuciła 12 z wniosków, wniosków kandydatów na prezydenta, ponieważ nie odpowiadały one stawianym wymaganiom. Pozostało więc 34 pretendentów do fotela prezydenckiego. Ile, w, ilu wystartuje w majowych wyborach dowiemy się pod koniec tygodnia. Niektórzy składali podania bez zdjęcia lub nie wpłacali wymaganej kaucji w wysokości 2,5 miliona hrywien, czyli około 800 tysięcy złotych. Siedmiu kandydatów zostało już zarejestrowanych. Co do pozostałych, decyzja ma być podjęta do piątku. Na rejestrację czekają m.in. najpopularniejsi politycy. Petro Poroszenko, który według ostatnich sondaży może liczyć na 25% głosów oraz Julia Tymoszenko, która ma trzykrotnie mniejsze poparcie. Zatwierdzono już dokumenty kandydatów, którzy wydają się nie mieć żadnych szans na zwycięstwo. Chodzi tu m.in. O mającego poparcie rządzącej dotąd na Ukrainie partii regionów kontrowersyjnego prorosyjskiego polityka Michała Dobkina na rejestrację czeka chyba najbardziej egzotyczny pretendent na fotel prezydenta Dart Oleksjowicz weider czyli reprezentant partii internetowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Są tacy politycy, którzy szczerze podziwiają Władimira Putina. Właśnie przyznał się do tego Nigel Farage, lider antyunijnej partii niepodległości Wielkiej Brytanii. Szef UKIPu zastrzegł jednak, że nie chodzi mu ani o osobowość, ani o politykę prezydenta Rosji. Nigel Farage powiedział, że szanuje Putina za skuteczność, nie jako człowieka i wyjaśnił to jak rozegrał całą sprawę Syrii błyskotliwie, nie żebym aprobował jego politykę. Ile ma teraz w więzieniach dziennikarzy? Już tydzień temu w debacie radiowej z liderem brytyjskich liberałów Nickiem Klegiem, Nigel Farage powiedział, że Unia Europejska ma na rękach krew Ukraińców, których kusiła zupełnie nierealistycznym marzeniem o przyszłym członkostwie. Farage wydał potem uzupełniające oświadczenie, w którym napisał, że przywódcy europejscy okazali się słabi i próżni w kryzysie krymskim i kryms jeśli się drażni kijem rosyjskiego niedźwiedzia, to wiadomo, że zareaguje. A jeśli się nie ma środków ani woli politycznej, żeby mu stawić czoła, to jest to naturalnie kiepski pomysł. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu. Poza tym pogodnie i sucho. Od 8-9 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 17 na południu. Trójka. Program trzeci Autopromocja Talenty Trójki Konkursy pomagają wyłonić rzeczywiście jakichś ludzi wyjątkowych. To jest właściwie sens nagród i sens konkursów. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik talenty. Autopro. Emocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 lat 0%. I telewizor 3D LED 46 cani Samsung, 600 Hz, Smart TV, Skype, Wi-Fi, klasa A+. W supercenie 3099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po Skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o Skrzypowite z turbanem Twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Teraz w lidru, wyjątkowy tydzień deluxe i cała gama wyszukanych produktów w niezwykle atrakcyjnych cenach. Na przykład wędzony halibut Jedna z najpyszniejszych wędzonych ryb Tylko po 3,35 za 100 gramów Ale oprócz tego również wędzony węgorz, sielawa czy łosoś Więc przyjdź do Lidla po wędzonego halibuta za 3,35 I po wiele innych pysznych wędzonych ryb W czasie wyjątkowego tygodnia Deluxe Lidl, mądry wybór HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister Valar Morgulis Wszyscy muszą umrzeć Kultowy serial produkcji HBO powraca Gra o tron, nowy sezon Premiera w poniedziałek, 7 kwietnia O 22 w HBO Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia A nawet przeciw Zaprasza Kuba Strzyczkowski no, witam Państwa, dzień dobry. Osiem minut po południu nie milkną, proszę Państwa, komentarze po ujawnieniu w piątek raportu CIA na temat rozwoju wypadków na Ukrainie. Agencja, przypomnijmy, ostrzega, że uderzenie Rosji na wschodnią, południową Ukrainę staje się coraz bardziej prawdopodobne. Barack Obama zapowiedział, że armia amerykańska nie będzie interweniować. Możliwe są natomiast ostre sankcje wobec Rosji. Tymczasem premier Rosji, Dmitrij Miedwiediew, przybył dziś na Krym. Ma tam poprowadzić naradę na temat rozwoju. Krymu, miasta Sewastopol. Wczoraj wieczorem w Paryżu niewiele przyniosło spotkanie Siergieja Ławrowa i Johna Kerry. Do porozumienia w sprawie kryzysu ukraińskiego nie doszło. Szef dyplomacji amerykańskiej podkreślił, że Stany uważają rosyjskie działania za nielegalne. Zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą. Te wojska stwarzają atmosferę strachu na Ukrainie, stwierdził John Kerry. 25 maja odbędą się na Ukrainie wybory prezydenckie. Faworytem jest Petro Poroszenko, który zapowiedział integrację Ukrainy z Unią. W jednym z wywiadów powiedział, że Ukraina nigdy nie uzna aneksji Krymu. A dziś pytanie, czy świat może i potrafi pomóc Ukrainie? Moim gościem jest pan Jarosław Ćwiek-Karpowicz, kierownik Biura Badań Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Czy warto odbierać Krym siłą? Nie, Krym trzeba odbierać rozumem, stwierdził Petro Poroszenko, faworyt, jak powiedziałem, w majowych wyborach prezydenckich na Ukrainie. Ciekawe, jak to sobie wyobraża. Los Krymu wydaje się przesądzony. Wydaje się, że to Rosjanie biorą przykład z myśli Petra Poroszenki i sami wyraźnie teraz jakby dokonują pewnej takiej inwazji ekonomicznej. Przyjeżdża premier Dmitry Miedwiediew, zapowiadane są podwyżki, szereg udogodnień. Krym ma być swoistym Hongkongiem. Połączenia lotnicze Krymu z Rosją mają być dotowane przez rząd. Tak jak mniej więcej to jest w stosunku do Kaliningradu. Mhm. Czyli oznacza to, że Rosjanie chcą teraz pokazać, że przez 20 lat Krym był niedotowany, źle zarządzany. Zacufany. A teraz, a teraz dzięki nim yy, yy, będzie to kraj mlekiem i miodem płynący. Jest to oczywiście yy, trudne dla Rosji yy, yy, w kontekście yy, jej problemów gospodarczych, wielu bardzo yy, drogich projektów, nie yy, wspominając tylko o dopiero co zakończonej olimpiadzie w Soczi, ale także budowa wielu yy, tras przesyłowych przez dna, przez dna różnych mórz, to wszystko sprawia, że wiele osób zastanawia się, rzeczywiście Rosja na to stać, ale no to jest jedyny tak naprawdę sposób, ażeby sprawić, że te różne narodowości, które zamieszkują ukrym Krym, nie tylko Rosjanie, no, zaakceptowali fakt przynależności do Rosji, żeby później za rok, za dwa nie powstały jakieś problemy, które byłyby natychmiastowo wykorzystane przez sąsiadów, no i Przede wszystkim, przede wszystkim przez Ukraińców, którzy by pokazali, że jednak e, agresja rosyjska to jest wykorzystanie tego regionu, a nie dobrobyt. Co mogło być powodem rezygnacji Witelija Kliczki z udziału w wyborach? Odpowiedzialność polityczna, nie chciał po prostu dzielić głosów, a i tak widział przewagę Poroszenki? Bardzo ciężko teraz analizować sytuację polityczną. przecież Kliczko jeszcze do niedawna był uważany za murowanego faworyta. Tak. Następnie sondaże pokazują wzrost poparcia dla innych polityków. Czy nawiązał on taktyczny sojusz z Petro Poroszenką, stwierdząc, że lepiej, ażeby to on walczył z Julią Tymoszenką, a Kliczko zajmie się no nie tyle bycie merem Moskwy, o to się kolejny raz stara, to jest można powiedzieć dość taki mało ambitny projekt, ale przede wszystkim stworzenia silnej partii, której on byłby liderem, który ewentualnie później mógłby być e, na przykład e, premierem rządu. E, przecież Arsen Ceniuk jest e, e, politykiem wywodzącym się z tej samej partii, co Julia Tymoszenko z Wadki e, Może to być szerszy plan. E, Witalija Kliczki, który stara się szukać różnych e, sprzymierzeńców, a przecież pro, pozycja prezydenta ma być pom odpowiednio pomniejszona, więc to premier będzie zyskiwał na znaczeniu. Może dobywać się zatem do objęcia funkcji premiera za jakiś czas, kiedy te najtrudniejsze reformy zostaną podjęte teraz przez Jaceniuka i można powiedzieć, że ta, ta negatywna, negatywna reakcja społeczna związana z reformami spadnie bardziej na Jaceniuka i na badki niż na udar, który nie, jeszcze nie rządzi Ukrainą. Może też myśleć o tym, żeby zagospodarować wschodni elektorat zajmując miejsce partii regionów, ale jest to tak dynamiczna sytuacja, że równie dobrze jest także możliwy wariant taki, że udar będzie jeszcze bardziej marginalizowany i sam Kliczko po prostu na tym przegra, nie startując w wyborach prezydenckich. No zapowiedział, że interesuje go stanowisko mera Kijowa. Zobaczymy, do 4 kwietnia można rejestrować kandydatów. Komisja Wyborcza rozpatrzy aż chyba 34 wnioski, jak podaliśmy przed chwilą w serwisie. Kandydować, o czym pan wspomniał, również zamierza Julia Tymoszenko. Zmieniła zdanie, bo pamiętam czas, kiedy powiedziała, że kandydować nie będzie. Ma szansę na wygraną? A, oczywiście, Julia Tymoszenko, mimo bardzo dużego, negatywnego elektoratu, jest wciąż liderem y, partii, no, w tej chwili rządzącej partii Batki Wszczyna, y, stąd też cały... Y, parad partyjny rząd Adiaceniuka, czy to się podoba obecnemu premierowi, czy nie, może powinien grać właśnie na nią. W związku z tym, jeżeli uda jej się odpowiednio zdyskredytować Poroszenkę, no to wychodzi na to, że ma tak naprawdę prostą drogę do prezydentury. Pytanie więc, jak Petro Poroszenko, który cieszy się sporo popularnością, który bardzo pozytywnie zaznaczył swoją obecność w czasie protestów na Majdanie, jak jemu uda się dotrwać do tej wyborów i zaskarbić poparcie zarówno tego może być elektoratu majdanowskiego ludzi, którzy wyszli na ulicę, ale także i to wydaje się być właśnie jego atutem elektorat wschodniej Ukrainy, więc to będzie starcie tak naprawdę Tymoszenko-Poroszenko. Przyznam, że w piątek z przerażeniem i przejęciem <śmiech> oglądałem plany możliwe według Centralnej Agencji Wywiadowczej kierunki rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według pana taki atak jest prawdopodobny? Im więcej czasu y, upływa od aneksji y, krymskiej, tym mniej prawdopodobny wydaje się atak Rosji, a informacja CIA może służyć po pierwsze no, zniechęceniu też samych Rozładowaniu takiej atmosfery atmosfery, tak? ale także uratowania własnej pozycji, ponieważ w czasie aneksji krymskiej tak naprawdę agencja wiadomość zupełnie dała tutaj plamę, więc y, wydaje się, że raczej strona rosyjska będzie zainteresowana y, destabilizacją tym, żeby nie doszło do y, wyborów prezydenckich na dużej w, duży, w dużej części regionów Ukrainy, żeby innymi metodami nie, takim możemy powiedzieć atakiem liniowym jakby sprawić, że ten wschód Ukrainy będzie po prostu się burzył, nie będzie uznawał władzy centralnej i to będzie instrument wpływu Rosji na Ukrainę, ponieważ o Rosji chodzi o całą Ukrainę, a nie tylko Krym. Aby pan miał rację, ale z drugiej strony smutne i przerażające jest również to, że wobec takiej ewentualnej inwazji Ukraina pozostanie sama. To prawda, ponieważ inwazja rosyjska w taki sposób niekonwencjonalny, jak ją teraz rozumiemy, polegałaby na tym, że są to działania jakby wymierzone przeciwko obecnej władzy, które mają służyć temu, żeby na Ukrainie był jeszcze większy chaos, żeby politycy nie byli wiarygodni, żeby tak naprawdę jedynym rozwiązaniem było jakieś takie porozumienie międzynarodowe o tym, jak ta Ukraina ma wyglądać. Czyli byłby to pewnego rodzaju protektorat. I tu Rosja miałaby wolną rękę, żeby ułatwić sobie fakt nieprzystępowania Ukrainy do NATO, czy też później podpisania umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Na razie została tylko podpisana część polityczna umowy stowarzyszeniowej. Więc jest to rzeczywiście no, bardzo smutny scenariusz, dość łatwy dla stron rosyjskiej do realizacji, ponieważ tu nie trzeba dużych czołgów i, i, i żołnierzy, ale po prostu wystarczy odpowiednie osoby korumpować, wziać, siadzić dezinformację i sam elektorat, sami ukraińscy tak naprawdę mogą po prostu zdecydować, że, że ta Ukraina będzie, będzie takim państwem właśnie pomiędzy Zachodem a, a Rosją. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed 13:00. tymczasem dziękuję. Dziękuję bardzo. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, kierownik Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest moim gościem. A dziś pytanie, czy świat może i potrafi pomóc Ukrainie? 7 trójek na początku 22. 71 335 to w sprawie smsów za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl 17 minut po południu. Piotr pisze, świat może pomóc Ukrainie tylko wtedy, gdy twardo postawi się Rosji. Nie ma mowy o wspólnym biznesie, jeśli Rosja łamie wszelkie prawa. Owszem, będzie ciężko bez gazu ropy z Rosji, ale musimy wytrwać. Nie pozwolić okupantowi zajmować kolejnych terenów. Rosja bardziej ucierpi niż świat, który powinien sobie pomagać. Siedem trójek na początku. 22. Czy świat może i potrafi pomóc Ukrainie? Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam. Halo. E, dzień dobry, panie dzień dobry, panu. Paweł z tej strony. E, panie Kubo, jestem jak najbardziej za tym, żeby pomóc Ukrainie, bo ludzie tam są wspaniali, tak jak my chcą żyć w normalnym świecie, ale sami Ukraińcy muszą spełnić pierwsze, pewne warunki. Jednym z nich jest na pewno wyrzeczenie się ich niechlubnej przeszłości, tak jak zrobili to Niemcy, odcięli się od swojej faszystowskiej przeszłości i przeprosili swoich sąsiadów za to, co uczynili i wszelkiego rodzaju przejawy faszyzmu, hitleryzmu, również znaki firmowe, że tak powiem, są tam bardzo ścigane prawem. Ukraińcy, jeżeli nie będą wolnym narodem, jeżeli tego nie uczynią, nie będą mogli budować wolnego państwa, bo nie będą mieli po prostu stabilnych podstaw. Wystarczy wziąć książkę do szkoły podstawowej ukraińskiej i sobie przeczytać, jakie tam są bzdury wypisywane i jak mącą młodym ludziom w głowie. I to trzeba, to powinni zrobić najpierw. I wtedy można im naprawdę pomagać Pan Krzysztof komentuje Musimy pomóc Ukrainie w przypadku inwazji Nie z sympatii, nie dla zasad Ale po to, abyśmy potem sami nie musieli Prosić o pomoc Pan Jarosław na antenie, witam, halo Witam, ja się z przedmówcą tutaj W pełni zgadzam Wprawdzie radziecki, tych, radzieckich książek Nie czytałem, ale sądzę Że, że, że, że tro, Trochę znam Ukrainę, trochę Rosję Że Stopień ogłupienia tych ludzi jest niewiarygodny i poziom wiedzy historycznej to jest ciągle na, podst na to jest w zasadzie propaganda i przemieszanie fa znaczy przemieszanie fałszu z, z fałszem, tak szczerze mówiąc. Mhm. Y za to jeżeli chodzi tak, pomóc powinniśmy, jeżeli chodzi o mhm jakąkolwiek zmianę tam, to ona niestety w, w, siedzi w, w, w ludziach. Ci ludzie na przykład na, nawet nie rozumieją niestosowności tego, że, że nagle ktoś sobie stwierdza, że ma konstytucyjne prawo zajmować Krym. No, no, na takiej zasadzie my mamy konstytucyjne prawo zająć Kreml. Hmm. Wie pan na jakiej zasadzie? To zaraz panom wytłumaczy. No ciekawe. Na takiej zasadzie, że bardzo dobrego cara wła Władysława Zygmuntowicza jakiś paskudny zamach stanu obalił i nielegalna władza niejakich Romanowów zajęła Rosję, nie? Czyli jest podstawa prawna, pan Andrzej napisał, Rosja wpuściła się w malinę. Trzeba teraz wpompować pieniądze w Krym, aby pokazać ludności, że w Rosji żyje się generalnie lepiej. Ciekawe jak do tego podejdzie społeczeństwo w Rosji i dlaczego na Krymie ma żyć się lepiej. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzie Dobry. Proszę Pana, co do kwestii tych ukraińskich, nie będę żenował, bo zgadzam się całkowicie z moimi przedmówcami. Ale Ukraina to dopiero połowa tego wszystkiego, a pozostałą połową jesteśmy my, Europa, świat. Europa jest dekademska, generalnie lekko znudzona, pogrożona w dobrobycie. I szczerze powiedziawszy, myślę, że dużo z, yy, Europejczyków w Portugalii nie wie dokładnie, gdzie ta Ukraina, a nie tej Krym się znajduje. To po pierwsze. Po drugie, nikt nie chciał umierać za Gdańsk, nikt nie będzie chciał umierać za Ukrainę. jest tak jak nie chcą umierać, Ludzie za Krym, więc myślę, że z tego punktu widzenia perspektywy Ukrainy są kiepskie. Jeżeli uda im się wytworzyć przeświadczenie w Zachodzie, że tam są wielkie interesy do zrobienia, jeżeli oligarchowie ukraińscy dogadają się z. Częścią społeczeństwa, która trzyma pieniądze z bankami na zachodzie, to jakiekolwiek zmiany w tym kierunku będą możliwe. Natomiast taka idealistyczna kwestia dotycząca demokracji, wyobrażeń, różnych innych rzeczy, to już można powiedzieć, jest kwestia może nie XVIII-XIX wieku, na pewno nie XXI. Także perspektywy są raczej kiepskie. Myślę, że nie ma tej synchronizacji czasu i miejsca. To znaczy, myślę, że. Że Europa nie jest przygotowana na, na podejście do, do, do takiego kolejnego mariażu, jak była przygotowana za czasów tutaj naszej demokratycznej zmiany w Europie Wschodniej. Myślę, że ani Europa do tego nie dojrzała, ani Ukraina do tego nie dojrzała, ani, ani wszystko co się dzieje wokół do tego nie dojrzało. Myślę, że sporo czasu minie, zanim nim ten cały problemy się jakoś tam poukładają i uwarunkują. Pozdrawiam Pana, dziękuję. doktor Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki. Pytanie podstawowe jest, czy sama Ukraina potrafi sobie pomóc, bo tak naprawdę obecnie Ukraina no niewiele robi, jeżeli chodzi o jakąś obronę przed Rosją, więc tak naprawdę świat ma związane ręce. Ukraina nie jest związana żadnym tutaj traktatem o obronie z państwami, chociażby NATO. Czyli jedyne, co mogłoby zrobić NATO, czy świat, to chociażby wprowadzenie sankcji. Natomiast to byłoby trudne, ponieważ te sankcje musiały być ustanowione przez Radę Bezpieczeństwa ORZ-u, w której co Rosja ma prawo. Weta, więc w tym momencie również te sankcje byłyby na forum onz u bardzo trudne. Jedyne, co dałoby się pewnie zrobić, to jakieś sankcje ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Natomiast problem polega też na tym, że Rosja jest na tyle potężnym państwem, że jakiekolwiek sankcje są bardzo trudne do wprowadzenia. A te sankcje, szczególnie sankcje gospodarcze, mają zawsze taki charakter obustronny. To znaczy one jednocześnie są bolesne dla tych, którzy je wprowadzają i dla tych, którzy są nimi objawieni. Panie Robercie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie przedmówcy powiedzieli większość tego, co chciałem powiedzieć. Rzeczywiście Unia Europejska, instytucją tak prezydencyjną i Europa w ogóle tak ma gdzieś daleko. Zresztą no i Obama, gdyby to był republikanin, szanse byłyby większe. No ale Obama też. Rosja zawsze jeździła po nim wniutko, Więc dlatego Ukraina jest właściwie sama w tej chwili. ja tylko powiem coś, co mówiłem od początku tego konfliktu, jeśli chodzi o tych państwów ukraińskich, mm -hmm. oni są trzy wyjścia. Albo będą samopas, albo będą pod kontrolą Putina i albo, albo będą pod kontrolą tak powiem, Zachodu. Yy, I pod, pod, pod kontrolą Putina są zdecydowanie groźniejsi niż nawet sami. Naj, najlepiej, najbardziej można ich ucywilizować pod kontrolą Zachodu. Natomiast, yy, natomiast te, te, te, te nacjonalizmy się będą wytwarzać, ponieważ Ukraina widzi, że po prostu została yy, sprzedana Rosjanom. I tylko na koniec stary dowcie Pan, pan go już, ale może go ktoś jeszcze nie zna. Wie pan jaka różnica między Rosją a, a Unią Europejską? Jaka? No Rosja, a Unia Europejska stanowisko. Dziękuję pięknie. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu witam, halo. Dzień dobry, witam Dzień pana dobry. panie Kubo ze Słonecznego Dzierżoniowa. Dzierżoniowa. Tak, pamiętam. Panie Kubo, na pewno powiedzą panu coś takie kraje jak Korea Południowa albo Japonia. Dlaczego te kraje są bezpieczne? Te kraje są bezpieczne dlatego, że ma ...mają sojusze ze Stanami Zjednoczonymi i dopóki kraje nie nawiążą takich stosunków dyplomatycznych i nawet bardziej dyplomatycznych, ja mówię tu o nawet bazach... Takim strażnikiem stan tylko i wyłącznie musi być takim strażnikiem Muszą być Stany Zjednoczone, żeby na świecie był porządek Weźmy Europę, naszą Europę, tą demokratyczną I każdy kraj, który walczy o tą demokrację i chce mieć tą demokrację musi być, straż musi być ze Stanami Zjednoczonymi Nie ma innego wyjścia, bo nas zjedzą czerwone pająki Pozdrawiam Pana serdecznie Pan Tomasz, dzień dobry Kłaniam się, dzień dobry panie dzień dobry. Kłaniam się państwu No, mnie to śmieszy te wszystkie wypowiedzi, mianowicie wydaje mi się, że od zarania dziejów było tak, że jeżeli ktoś jest silny i chce komuś pomóc to nie pomaga dlatego, że go lubi tylko dlatego, że będzie z tego miał jakąś korzyść i tak długo jak korzyść będziemy my mieć, będziemy pomagać Ukrainie, a jak nie będziemy mieć korzyści to jej nie będziemy pomagać podobnie było z Polską przed drugą wojną światową to, to chciałem tyle powiedzieć wkłaniam się i pozdrawiam Dziś pytanie, czy świat może i potrafi pomóc Ukrainie? Siedem trójek na początku 22. Panie Leszku, halo? Halo, podniam się Witam. Ja mam taką oczywiste zdanie. Został naruszony układ takich status quo między wschodem a zachodem. Póki Rosja nie będzie gotowa gospodarczo do kontaktu takiego pełnego z zachodem, to Ukraina będzie pod wpływem Rosji, bo to jest ich życiowy, życiowe zadanie jest, według mnie, w momencie, kiedy wygrają na Ukrainie siły pro to jeszcze przed podpisaniem traktatu Rosja zajmie Ukrainę Wschodnią przynajmniej, bo to jest ich interes. I tyle na ten temat. Siedem trójek na początku 22. 71335 w sprawie smsów. Ktoś na antenie, witam. Halo? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Prawie Ukrainy, tak? Parę tak. Wie pan sobie, śmieszy mnie to wszystko, co ci panowie mówią. Ja może tak szybciutko. Nikt po prostu nie weźmie Ukrainy do NATO, nikt nie weźmie Ukrainy do Unii Europejskiej, bo oni od razu by, no nie wiem, z szabelką poszli na ruski, prawda? I by chcieli, żeby im pomóc. Doktor Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Biorąc pod uwagę potencjał militarny Rosji, fakt, że jest ona jednym z wielkich mocarstw, a także biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina nie jest po części z własnej woli członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie ma perspektyw na pomoc militarną ze strony państw zachodnich w razie ewentualnej agresji dalszej Rosji na Ukrainę. To nie zmienia faktu, że państwa zachodnie mogą i próbują działać w inny sposób. To są po pierwsze działania dyplomatyczne. Mieliśmy wczoraj spotkanie Kerego z Ławrowem. To są działania ekonomiczne, które mają pomóc ustabilizować Ukrainę, wyjść jej z problemów gospodarczych i to pośrednio też utrudni jakieś działania ewentualne przeciwko Ukrainie, prawda? Tu mamy podpisanie umowy stowarzyszeniowej, w wymiarze politycznym mamy szereg deklaracji na temat pomocy finansowej. Wreszcie pojawiły się też w kongresie amerykańskim głosy, że warto by rozważyć pomoc militarną Ukrainie, w sensie na przykład dostaw sprzętu, czyli nie wysłanie wojsk, ale takie pośrednie wsparcie militarne, natomiast to jeszcze nie zostało oficjalnie w żaden sposób skonkretyzowane. 29 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest generał profesor Bogusław Pacek, rektor, komendant Akademii Obrony Narodowej. Witam pana, panie generale. Witam, dzień dobry. Na ile ocenia pan prawdopodobieństwo inwazji na Ukrainę? Przed chwilą rozmawiałem z panem Jarosławem Ćwikiem Karpowiczem z Instytutu Spraw Międzynarodowych powiedział, że e, im więcej czasu upływa, tym to prawdopodobieństwo e, jest mniejsze. W tej chwili jest to inwozja rzeczywiście mniej prawdopodobna, e, na przykład porównując to do, do sytuacji z piątku. Ja myślę, że to nie czas tutaj odgrywa rolę, który opływa rzeczywiście, a jednak zdecydowana reakcja wielu państw, także reakcja militarna, to nie oznacza, że państwa zachodnie wysłały wojska na Ukrainę, ale zdecydowane sygnały i gesty, ale i konkretne działania Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, no, wnioskowane w dużym stopniu przez Polskę, przez nasz kraj, mhm. to są nie tylko Sygnały, ale konkretne działania, które oczywiście są przyjmowane w Moskwie i jestem przekonany, że na bieżąco analizowane. To, że do naszej powietrznej misji, którą roztaczamy zgodnie zresztą z wcześniejszym planem, włączają będą włączone samoloty francuskie samoloty brytyjskie to, że Stany Zjednoczone, nawet symbolicznie poprzez racje żywnościowe e, wojskowe, które otrzymują żołnierze e, ukraińscy to są i to jest jednoznaczne jednoznaczne już nie stwierdzenie ale jednoznaczny alarm pokazujący e, stronie rosyjskiej że to nie są żarty, Zachód reaguje i Zachód będzie reagował adekwatnie do zagrożenia i adekwatnie do m, sytuacji i to jest głównym powodem w mojej ocenie, że z każdym dniem e, jednak strona rosyjska reaguje e, trochę inaczej, chociaż po rozmowach e, e, Kery Ławrow, wczorajszych, e, wczorajszych tak. jeżeli poczytamy w prasie rosyjskiej i amerykańskiej równolegle, to trochę mam wrażenie, że m, Rosjanie inaczej interpretują e, te gesty, a przynajmniej próbują e, inaczej interpretować te jednoznaczne sygnały wysyłane e, przez Zachód. Do tego, co Pan przez mówi, można... Nie je tak. napawa jednak aż takim totalnym optymizmem, jak chciałoby się e, ten optymizm mieć. Ponieważ, co by nie powiedział, ćwiczenia się e, skończyły, wojsko pozostało, wojsko kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy jest w bezpośrednim sąsiedztwie e, granicy z e, Ukrainą i to optymistycznie nie wygląda. No dzisiaj e, sprawdzamy tę informację, ale w, w serwisie trójki powołując się na Agence France-Presse. Podaliśmy informację, ta agencja twierdzi, że jest ruch na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ruch wojsk rosyjskich wskazujący na stopniowe wycofywanie się. Na ile to jest prawda? Jak powiedziałem, sprawdzimy. Do tego, co Pan mówił, Panie Generale, można dołożyć jeszcze wypowiedź wczorajszą ministra obrony Wielkiej Brytanii, Filipa Hammonda, który powiedział, że brytyjskie siły zbrojne wezmą udział w planowanych ćwiczeniach NATO w krajach bałtyckich. Jeśli Krem Podejmie jednak decyzję o wkroczeniu na Ukrainę. To będzie marsz szybki, łatwy? Ja nie wolno spekulować, bo wszystko zależy od tego, jakich używa się środków i od tego, jakie są cele osób. Natomiast Ukraińcy zachowują dużo rozwagę w tych działaniach. Ona jest różnie odbierana. Natomiast no, nikomu nie zależy i ważne, aby nie lała się krew. Jesteśmy kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej i Europa zdecydowanie pamięta, czym jest wojna. W związku z powyższym wszyscy mamy nadzieję w tym także i wojskowi, i generałowie, że uda się ten kryzys, tą sytuację kryzysową rozwiązać środkami dyplomatycznymi, ekonomicznymi, gospodarczymi nawet, bo presji takiej dzisiaj mówimy i ona ma ogromne znaczenie. Nie wiem, czy nie największa ta presja gospodarcza, finansowa. Czyli to najbardziej, najbardziej zniechęca. Koszty polityczne, koszty gospodarcze takiej operacji. Tak. Kreml narażony byłby na izolację gospodarczą. Straty są już ogromne, one są dla wszystkich, natomiast z całą pewnością największe straty finansowe ponosi Rosja, pewnie i w dużym stopniu Ukraina. Są pewne granice i mam nadzieję, że nastąpi opamiętanie i że świat za chwilę będzie mógł, mógł normalnie oddychać jak kilka tygodni czy miesięcy temu. Prezydent Barack Obama na, podczas takiego przemówienia w Brukseli komentując konsekwencje rosyjskiej aneksji Krymu podkreślał, że nie, mamy, nie ma mowy o początku nowej zimnej wojny, że Rosja nie przewodzi blokowi państwa ani globalnej ideologii. Za to przemówienie zostało bardzo skrytykowane. Cały czas zresztą jest krytykowane. Washington Post napisał, że tego rodzaju stwierdzeń można oczekiwać od Miss Ameryki, a nie od przywódcy wolnego świata. Eksperci Washington Post dodają, że staną, Stany potrzebują nowej strategii wobec Rosji, bo próby włączenia jej do międzynarodowego porządku poniosły klęskę. Też pan to tak ocenia? Dobrze byłoby, żeby e, rzeczywiście e, nastąpiło wyciągnięcie wniosków z tego, co się e, już wydarzyło. I Ja myślę, że dzisiaj w oczekiwaniu wielu społeczeństw, tym także w Europie e, jest e, obecność e, przedłużona, obecność wojsk amerykańskich e, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie, że ten planowany albo przewidywany marsz w inną stronę, mówię o Pacyfiku, jednak wymaga rozwagi, a po drugie to, o czym mówimy dosyć głośno, że pewny panaceum na tego typu sytuacje na przyszłość, także uniemożliwiające rozwój zagrożeń co do krajów NATO położonych w Europie Środkowym, byłoby rozmieszczenie wojsk natowskich we wschodniej części Europy, a te ta wschodnia część to także między Polska i ja myślę, że gdyby taka decyzja została podjęta i w Stanach Zjednoczonych i w dowództwie NATO, to byłaby ona bardzo oczekiwana i niezwykle istotna, zabezpieczająca te kwestie obronności na przyszłość, ponieważ z tego lekcję trzeba wyciągnąć, to jest niezależne od rozwiązania tej sytuacji ukraińsko-rosyjskiej mm -hmm. czy rosyjsko-ukraińskiej, no potrzebne jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość co do bezpieczeństwa Europy i co do samego funkcjonowania w Sojuszu Północnoatlantyckiego atlantyckiego z całą pewnością. No ale do tej pory działo się coś zupełnie odwrotnego, wojska za sprawą głównie redukcji wojska amerykańskich i wo wojska NATO w Europie były zmniejszane w ciągu ostatnich lat. Oczywiście to nie działo się ani 10, ani 20, ale dłużej. Amerykanie sukcesywnie wycofywali swoje wojska w Europie. Niegdyś, mówię o latach 80., to było ponad 400 tysięcy. Żołnierzy w tej chwili 60 tysięcy. Niegdyś to było ponad 800 samolotów, w tej chwili 130. To prawda. Do tego jeszcze, jak dołożymy proces dużej redukcji militarnej wielu państw europejskich, w tym tych najbardziej istotnych, to wnioski nasuwają się same. No i jest pytanie, może niekoniecznie retoryczne, czy to jest proces, który nie powinien zostać albo zahamowany, albo przynajmniej odwrócony. Mm. I tutaj bardzo dobrze jawi się Polska, nasi przywódcy, nasi decydenci, którzy od wielu lat mieli jednak dużo wyobraźni, mieli dużo rozwagi i to, że mamy stały procent na armię to słynne 1,95 produktu krajowego brutto to, że mamy modernizujemy się że mamy armię dość liczną jak w porównaniu do innych krajów europejskich i liczby ludności to świadczy dobrze o Polsce i dzisiaj to, że jesteśmy takim trochę liderem który no, inspiruje różne państwa do działań obronnych w Europie to mam nadzieję powinno być docenione i wiele innych państw powinno wziąć z nas przykład. No tak, tyle że liderem, który w sytuacji ekstremalnej, w sytuacji zagrożenia i tak nie poradzi sobie sam. Polskie bezpieczeństwo opiera się przede wszystkim na naszym potencjale i nie przesadzajmy, że on jest taki e, marny. Jesteśmy piątą armią e, Europy. E, w związku z powyższym e, to nie jest tak, że nie dysponujemy e, istotnymi siłami zbrojnymi, istotnym elementem czy systemem obronności. Natomiast nasz e, system obronności i nasza obronność opiera się z jednej strony na własnym potencjale, ale także na naszym członkostwie w NATO, w którym dużo wkładamy, bo wkładamy nasz potencjał. Naszą gotowość do niesienia pomocy innym, ale w ramach wzajemności na bazie planów ewentualnościowych, na bazie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, zapewniamy sobie ten element istotnego wsparcia w zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom. Panie generale, wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut generał profesor Bogusław Pacek, rektor, komendant Akademii Obrony Narodowej. Do usłyszenia. Jest, do usłyszenia, jest moim gościem. wracamy proszę państwa do pytania czy świat może potrafi pomóc Ukrainie 7 trujek na początku 22 za polskie polskieradio.pl przeciw polskie polskieradio.pl Marcin napisał, czy świat ma pomóc Ukrainie, to sprawa dyskusyjna. Ukraina chce wyrwać się spod wpływów Rosji. Może znajdzie się chętny, aby ją do swojej strefy wpływów włączyć. Natomiast jestem przeciw angażowaniu się Polski w sprawy Ukrainy. Wyrwanie tego kraju Rosji z paszczy spowoduje pogorszenie i tak nie najlepszych stosunków na linii Warszawa-Moskwa. W ten sposób podcinamy gałąź, na której siedzimy. Rosja to pół Europy, ogromny rynek zbytu. Czy świat może potrafi pomóc Ukrainie? Siedem trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Karolu, halo Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dobry. Witam. Ja mam może taką krótką uwagę. Wszyscy się skupiamy na tym, że Rosja sprowadziła na granicę Ukraińską A swoje jednostki Moim zdaniem jest to wszystko podyktowane tym, iż Rosja Podjęła bardzo szybką próbę zajęcia Krymu Udaną zresztą próbę Przy opieszałej reakcji Unii Europejskiej Jako sąsiada no i potem zrobiła sobie wokół szum, wokół granicy szum, że trzymają swoje jednostki, co im skutecznie wychodzi i wszyscy się skupiają na tym, aby teraz Rosja cofnęła swoje jednostki, a tak naprawdę im tylko chodziło o to, żeby wszyscy zapomnieli o Krymie, który już jest zajęty i będzie zajęty przez Rosję. Ktoś napisał, czy przy tej malowniczej dyskusji ktoś pamięta o polskim eksporcie choćby jabłek do Rosji i że wielu przedsiębiorców polskich ma pętlę na szyi, bo ich towar niszcze je w magazynach, czy polska racja stanu to ratowanie za wszelką cenę Ukrainy pyta słuchacz Pan Zisław na antenie, witam, Halon. Dzień dobry, Dzień dobry Z tej strony Nie zgadzam się ze swoim słuchaczem poprzednim Który pisał, że mm -hmm. powinniśmy pokornie Spoglądać tylko na rynek zbytu Który mamy do Rosji jeszcze teraz jabłek chociażby Wcześniej słuchacz, który telefonował Bardzo mądrze powiedział Że każdy chce z wielkich mocarstw Ugrać dla siebie coś, coś korzystnego ale nie możemy pokornie też, wydaje mi się, patrzeć na to, że e, nawet nasz rząd e, bardzo pokornie podchodzi do, do, do rozmowy z Rosją. Skoro by sprawnie został zajęty Krym, e, ani jednej zmianki nie padło z naszego z, z naszego rządu, e, że czas najwyższy upomnie się o Królewiec przecież, no w końcu też został podarowany i jakieś prawa prawne do niego chyba jeszcze mamy, czy już nie mamy, no nie wiem Ktoś nie. napisał, niech to będzie okazja dla Europy do odejścia od rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu które będą tylko drożyć i postawienia na samowystarczalną energię odnawialną Panie Pawle, halo? E, halo, dzień e, witam, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry No ja trochę tak pół może do tego tematu się odnieść, dlaczego pół żartem Zapewne pan widział, każdy widział, jaką oprawę szykuje sobie zawsze Putin przy uroczystościach to ważniejszych państwowych. Jest to jako żywa oprawa nocarska, to tu dużo opowiadać, więc widzimy tych żołnierzy stojących na ważność w swoich prawie nocarskich, całe to otoczenie, złote złote klamki, wielkie drzwi. Na pytanie, tak, na ile Putin sięga Do właśnie tej tradycji carskiej I w takim razie skoro carskiej, No to wiemy, że to jest jednak władza Królewska, no Dynastyczna, więc pytanie kogo Następnego szykuje sobie Putin po sobie Czy gdzieś już chowa swojego Następca, A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może Nadzieja jakaś gdzieś tam Niedostrzegana dla Ukrainy mm -hmm. I właśnie w tym, czy, czym jest Destabilizacja tego całego państwa Które zwie się Rosja ono bardzo przypomina w tej chwili czasy, w których w okresie po, po Polacy znaleźli się na Krymie, to znaczy niedokładnie jeszcze ten okres, ale bardzo blisko, dlatego że jeżeli tam rozgorzałaby, powiedzmy, walka o władzę następczą, no to to oznacza, że to jest destabilizacja całego tego kraju. A mówię trochę pod przekąsem, dlatego że czytałem zupełnie niedawno taką wypowiedź znanego wszystkim Wiktora Suworowa wywiad z nim i on mówił dość krytycznie oceniając kondycję państwa rosyjskiego, w największym skrócie można byłoby ją określić jako kolosa na gminianych nogach i który, no, wbrew temu, co wszyscy sądzą, wcale taki spoisty nie jest i że w istocie rzeczy jego zdaniem w krótkim czasie Rosję czeka właśnie totalna destabilizacja i walka wewnętrzna o władzę w poszczególnych regionach, co oznacza, że będzie tendencja odszczepienia poszczególnych krajów, więc i Ukraina ma tu swoją szansę, prawda? Może się okazać że ten nacisk, który Rosja wywiera, w którymś momencie po prostu pęknie, bo nie starczy. Panie Pawle, lecce, postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Świat może pomóc Ukrainie, ale nie wiemy, czy będzie miał wystarczająco dużo woli politycznej, żeby skutecznej pomocy udzielić. Przede wszystkim Ukraina może oczekiwać wsparcia nie tylko moralnego i politycznego, ale także wsparcia militarnego, chociażby w postaci sprzętu wojskowego, szkoleń i innej pomocy, gdyby rzeczywiście doszło do bezpośredniej konfrontacji militarnej. Ukraina wprawdzie nie jest członkiem NATO, ale jej integralność terytorialną gwarantowały oprócz Rosji takie potęgi nuklearne jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania i Ukraina ma pełne prawo oczekiwać, że te potęgi udzielą jej także militarnego wsparcia w wypadku agresji ze strony Rosji. Tak przy okazji jeden ze słuchaczy komentuje Najpierw niech na każdym kroku przestaną brać te ich tradycyjne Celnik na granicy nie potrafi odprawić ciężarówki Bez tego koszt wjazdu ciężarówki to około 700 chrywien Pan Władysław, witam, halo Dzień dobry Ja bym Dzień prosił tylko, żeby media nie skalowały tego strachu Tam naprawdę tak nie ma na Ukrainie My tam jeździmy na Ukrainę Ukraińcy są wspaniałym narodem Trzeba im pomóc, ale nie skalować bo tu się robi takie ogromne zagrożenie, nie ma takiej potrzeby. Świat jest tak stabilny, że konflikt te, tego typu powinien być wyciszany, zmniejszany, nie eskalować tego strachu, bo społeczeństwa, y, ktoś to nie był tam, nie widział tego, On to, to media nakręcają i w ten sposób ludzie to odbierają tak, jak odbierają. Wolałbym, żeby to wyciszyć, wyciszać, robić swoje, bo trzeba, ale kwestie kwestie eskalacji tego, tego konfliktu, który tak naprawdę to tylko tam terytorialnie istnieje i on na razie nie zgraża. Tam nie zginęło wielu ludzi yy, od strony Rosjan. Rosjanie i tak zapanowali, bo nie wiem, czy państwo wiecie o tym, ale problem polega na tym, że kilka dni nie było w ogóle yy, państwa ukraińskiego, nie było policji, nie było bezpieczeństwa żadnego. I tutaj osłona, jak Putin osłonił, swoich ludzi, bo tam by wtedy zaiskrzyło za, mocno. I na ten temat się nie mówi. Wolałbym, żeby prawdę mówiono. Pan, pan Marek jest jeszcze. Jest wiarygodnym, wiarygodnym pan jest tutaj. E, Staram się, panie i... Władysławie. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam odmienną opinię na temat Ukrainy. Powiem pan dlaczego. My będziemy postrzegani niebawem, jako jesteśmy krajem, który chce przechwycić władzę nad ościennymi krajami. I przykład. Litwa, proszę pana, mieliśmy dobre kontakty wtedy, jak prezydent Kaczyński próbował tam ich jakoś pod swoje skrzydła wziąć żebyśmy byli krajem tu wiodącym. Potem Gruzja, proszę pana. W Gruzji mamy dobre kontakty akurat. Później, proszę pana, Ukraina. Ta pomarańczowa rewolucja to po proszę popatrzeć na to, to była wielkie nieporozumienie y ona niewiele dała, do dopuścili Ukraińcy sami, y sami dopuścili oligarchów, którzy rozkradli im to państwo a aktualnie my proszę pana się bardzo tam według mnie wtrącamy proszę sprócić zatem uwagę. panie Marku uważa pan, na... że powinniśmy zweryfikować naszą politykę zweryfikować, zagraniczną proszę pana, panie Marku krajem. My nie mamy takich aby rządzić regionem aby rządzić regionem, Jerzy Dziewulski, były szef jednostki antyterrorystycznej. Świat może pomóc oczywiście Ukrainie pod jednym tylko warunkiem, że Ukraina przede wszystkim musi także pomóc sama sobie. Otóż musi wyeliminować ze swojego środowiska politycznego tych, którzy są absolutnie skrajni, którzy mają niestety złą opinię i którzy niestety na tą opinię zapracowują. To jest pierwsza sprawa, ale druga, wydaje mi się, że CIA... Trochę przyciąga strunę, z prostej przyczyny. Otóż oni mają rzeczywiście pewien problem informacyjny, mówię tu o CIA oczywiście. Pamiętamy, że 11 września to był dzień ogromnej porażki CIA i oni dzisiaj jakby troszeczkę chyba naciągają te informacje lub też przesadzają w przekazywaniu informacji takich bardzo trudnych, czyli wolą jednak powiedzieć, że najprawdopodobniej Rosja może uderzyć na Ukrainę, niż to czy też zneutralizować, bo później okaże się znowu, że gdyby rzeczywiście tak się stało, zła opinia o oddobywanie przez CIA właściwych informacji będzie dalej krążyła. Za 7 minut 13 Ponownie na antenie generał e, profesor Bogusław Pace, rektor, komendant Akademii Obrony Narodowej. Witam. Słyszymy się, panie generale? Słyszymy się. I pan Jarosław Ćwiek-Karpowicz, kierownik biura badań i analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś na pytanie, czy świat może potrafi pomóc Ukrainie. Na tak. 36% internautów trójkowych, na nie 64%. Panie generale, mówiliśmy o sytuacji wojsk NATO, o tej redukcji w Europie przez ostatnie lata. Jeszcze jedno mam pytanie. A jak bardzo przez ten czas zmieniała się, zmienia się w ostatnich latach armia Rosyjska. Wobec dzisiejszych standardów to jest armia nowoczesna, dobrze wyposażona? Ale rosyjska zmieniała się w ostatnich latach bardzo. E, o tym świadczą konkretne działania organizacyjne, ale także modernizacyjne. Rosjanie w ostatnich latach podwoili wydatki na obronność. E, zredukowali to, co zbędne i przestarzałe. Wprowadzili trzystopniowy system dowodzenia armią. E, przeszli na system brygadowy korpuśny. W związku z powyższym trzeba e, mieć świadomość, że armia rosyjska to nie jest taka armia z e, czterech pancernych i psa, jak sobie to wyobrażamy z e, czołgiem rudym. Mhm. To e, armia e, dość nowoczesna i dość dobrze wyposażona. E, trzeba to mocno jednak brać pod uwagę. Wobec tego, co powiedzieliśmy wcześniej, co mówimy teraz, e, sądzi pan, że skala obecności Amerykanów w Europie zmieni się? Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od tego, jak to będzie przebiegało i rozwijało się to, co się dzieje w tej chwili, ale także to zależy od wielu państw. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy o obecności wojsk natowskich, to bo, bo, nie, bo nie mówimy tylko o amerykańskich, to za tym wszystkim idą e, oczywiście społeczeństwa, decyzje, różnego typu kwestie polityczne. To nie jest e, decyzja dowódcy, to są decyzje polityków, a te e, są podejmowane na podstawie wielu, bardzo wielu czynników i wpływ na nie ma wiele różnych e, determinantów. W związku z powyższym, e, dobrze byłoby, żeby taka decyzja została podjęta i z całą pewnością byłaby to dobra decyzja i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, i dla bezpieczeństwa Europy e, i by być może spowodowałaby, że społeczeństwa nasze czują się dużo bezpieczniej. Jarosław Ciek-Karpowicz, minuta nam jeszcze pozostała. Europa, jak wiadomo, myśli o sankcjach. Przede wszystkim o braku zależności od rosyjskiego gazu. To może Rosję zaboleć gospodarczą? To, co najbardziej Rosję dotyka, to jednak nie eksport gazu, ale ropy naftowej, ale właśnie w podku gazu Rosja może wpływać na uzależniać od siebie poszczególne gospodarki, wpływać także na to, jak formują swoją politykę zagraniczną. Stąd też już od wielu lat są prowadzone działania, ażeby kraje Unii Europejskiej były bardziej zdywersyfikowane, połączone i żeby Rosja nie miała po prostu tego narzędzia. Więc rzeczywiście dalsza, dalsza liberalizacja rynku gazu sprawi, że Rosja nie będzie mogła rozgrywać poszczególnych państw członkowskich, sprawiać, że niektóre będą de facto popierały jej politykę. Natomiast finansowo tak naprawdę no, raczej na rosyjskie surowce energetyczne zawsze znajdą się chętni, więc Rosjanie będą nadal otrzymywać wysokie profity ze sprzedaży ropy i gazu, tylko, że sami mają poważne problemy wewnętrzne. Ten sektor także wymaga wielu inwestycji, które wcześniej przeznaczone były na inne projekty i do końca związane z zagospodarowaniem nowych złóż. Stąd też to mogą być problemy z tym, że skończy się ta kroplówka z, z pieniędzmi ze sprzedaży ropy i gazu. Jarosław Ciekarpowicz, generał profesor Bogusław Pacek. Panowie, dziękuję za spotkanie. Miłego dnia. Życzę. Dziękuję Tyle na to, proszę Państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność Obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nb.pl Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za pralkę ładowaną od frontu marki Indesit... O głębokości 42 cm, z wyświetlaczem w klasie energetycznej A oraz z pięcioletnią gwarancją Plus o wartości 160 zł. Zapłacisz jedynie 999 zł. Mediamarkt.pl Eee, wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe spetry, kurtki, płaszcze. a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po kalory Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex. otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan Innovation that Excites. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClin w prezencie? Nie, nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga, a promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega prównicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka Duo Clean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy zdrowych cytrynach bio. Ale musisz przyznać, Pascal, że trudno znaleźć większego amatora warzyw i owoców niż ja. Większego amatora? Tak. No, ale na szczęście nie o cytryny bio. Z ekologicznych certyfikowanych upraw, z niewoskowaną skórką, idealną do ciasta i herbaty. Tylko po 2,77 za 500 gramów. Cytryna bio, 2,77 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Już teraz mega kumulacja w lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy.